Jestem Vito Saleta z rodziny Falcone W Empire i wszystko co chcę zrobić mogę Zadzierasz z mafią, weź się za Stanów Nie chcesz chyba poznać w garniakach panów Myślisz sobie, że to wszystko to tylko mit Poczekaj aż wejdziemy przez twoje drzwi Gdzie haracz, gdzie kasa, spytamy cię Nie będziesz jej miał? Heh, no to wiesz Chłopaki na misję gotowi są Ale przed tym lampeczka Don Automat Automach, naboje, pistolet jest Jeden z nowych już czeka na swój bolesny chrzest Posłuchaj tego co ci dziś powiem ziomie Tego inny członek tobie raczej nie powie Z mafią nie zadzieraj, bo i tak nie ma szans Przemiś swoje czyny póki Masz na to czas Nasza rodzina ma już kilkaset lat Każdy tutaj traktuje innych jak brat Ale jeśli pochodzisz z innej rodziny To pozostałe tobie tylko godzinę Masz knajpę bądź sklep, ale też chcesz mieć spokój I nie stać cię na czynsz jak co pół roku To musisz mieć kasę na remont tego Co zrobimy z tego twojego miejsca pięknego Chcesz dołączyć do mafii, a nie wiesz jak przyda się, to będziesz dla nas jak brat Spróbuj nas wsypać, to wiesz co się stanie Twa matka cię poznać nie będzie w stanie To wszystkie zasady mafii falcone Dostosuj się, wszystko masz zapewnione Pamiętaj, że nigdy nie poznasz szefa Bo będziesz tu płotką w naszych szeregach